Nowiny 11 tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Wojciech Pędzich przez Hangout z Gdańska Dzień dobry Wojtku i Tomasz Bladyniec w Poznaniu Tak, witam, dzień dobry i Natalia, która chyba się nie będzie odzywać coś tak podejrzewam Halo, Natalia? No postaram się odzywać jednak czasami bo <grym> mi się trudno z zasady nie odzywać <grym> No to, to bardzo się cieszę w takim razie Dzisiaj mamy następujące tematy. Szkolenie w Poznaniu, właśnie tam będziemy rozmawiać o tym szkoleniu, na którym jest Tomasz i Natalia. Drugi temat to Wikimedia kontra NSA, NSA albo NSA jak to woli. Z tablicy ogłoszeń przeczytamy kilka informacji i, i, i zobaczymy co jeszcze, nie wiadomo czy się coś jeszcze zmieści. No to w takim razie zacznijmy od tego szkolenia w Poznaniu dla białoruskiej Wikipedii. W linku do notatek do dzisiejszej audycji można znaleźć takie wiki grant opisany, co to ma być i właśnie to się w tej chwili odbywa, jest w tej chwili przerwa. Oddaję wam głos, opowiedzcie nam Tomku i Natalio, co tam u was się dzieje, co słychać? To już jest drugi tego typu warsztat. Wcześniej, dwa lata temu odbył się w Warszawie. Dzisiaj kontynuujemy tradycję. Chodzi tutaj o szkolenie białoruskiej młodzieży, białoruskich studentów i generalnie przedstawicieli białoruskiej diaspory mieszkających w Polsce. W tym, w tym roku w Poznaniu chcielibyśmy nauczyć ich, jak edytować Wikipedię od podstaw. Język białoruski jest językiem no niestety wymierającym i Wikipedia może mieć tutaj pewną misję ratowania czy zachowania tego języka. Jednocześnie zależy nam na takim spajaniu i aktywizacji tych Białorusinów tutaj mieszkających w Polsce, ponieważ uważamy, że, jeżeli, że poprzez takie in, in, in, inicjatywy jak dzisiejsza Białorusini w Polsce mogą się poznać, mhm. mogą mhm. razem coś zrobić i z tego może też wyniknąć ich wspólna działalność i aktywność w przyszłości. A uh -huh. opowiedz, gdzie jesteście, ile Was jest i jak długo to będzie trwało dzisiaj? Warsztat będzie trwać dzisiaj przez większość dnia. Zaczęliśmy o godzinie 10 i będziemy pracować do godziny 17. Jesteśmy w kawiarni Street Cafe na ulicy Fredry w Poznaniu. No i jest nas tutaj w tej chwili 9 osób. Prawdopodobnie po południu będzie troszeczkę więcej. Trzy osoby pełnią rolę takich, są troszeczkę bardziej doświadczone i pełnią rolę takich opiekunów, tutorów, natomiast pozostałe, pozostali uczestnicy to są osoby zupełnie nowe i, i razem pomagamy im stawiać pierwsze kroki. No właśnie i te pierwsze kroki to Visual Editor czy nie? E, tak. E, uważamy, że należałoby, należałoby uczyć ludzi już tych nowych rozwiązań. Visual Editor został stworzony z myślą właśnie o nowicjuszach, e, jako sposób edycji prostszy i bardziej intuicyjny. Przyznam szczerze, że ja jako starszy użytkownik jestem bardziej przyzwyczajony do kodu, e, jednak e, no, zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu narzędzia e, powstają właśnie z myślą o takich spotkaniach, takich wydarzeniach jak dzisiejsze. Więc posługujemy się edytorem, więc jest to przygoda nie tylko dla, dla osób, które szkolimy, ale także i, i dla mnie, ponieważ tutaj czasami zdarza się nam jakby wszystkim razem uczyć pewnych rozwiązań, ponieważ edytor się cały czas zmienia i rozwija, więc poznajemy te, te nowe rozwiązania niejako razem tutaj wspólnie. No właśnie, tak mi się wydaje, że zaczynamy żyć w czasach, kiedy należy umieć się uczyć stale właściwie, bo stale nas strony internetowe oprogramowanie zaskakuje nowymi rozwiązaniami. Już teraz nawet przeglądarki internetowe właściwie nie informują o tym, że jakaś nowa wersja jest, po prostu jest nowa wersja i cześć. Tak będzie pewnie z oprogramowaniem i tak samo jest z visual editorem że no nikt właściwie nie, nie określa się nawet tych wersji, po prostu jest nowa funkcjonalność jakaś tego oprogramowania i świetnie. Ale on jest rzeczywiście intuicyjny. Masz z tym jakieś problemy, żeby tak na bieżąco... Szczerze mówiąc to jestem zaskoczony, jak często ten Visual Editor jest nawet intuicyjny dla takich starych użytkowników kodu, Ponieważ wpisując odruchowo jakiś fragment kodem, widzę, że od razu edytor próbuje, mi zgad próbuje zgadnąć, co chciałem stworzyć A. i od razu uruchamia odpowiednią funkcję. Więc na przykład, jeżeli napiszę dwa znaki, równa się, to on od razu tworzy mi nowy podrozdział. Albo kiedy piszę dwa nawiasy kwadratowe, od razu uruchamia mi funkcję e, tworzenia mm, linku do innej strony. Więc... Więc myślę, że jest i intuicyjny dla osoby zupełnie nowej, jak i, jak i dla osoby, która przyzwyczaja się do kodu. No to fantastyczne połączenie tradycji z nowoczesnością, że tak powiem. Ależ tak. No właśnie, przy okazji opowiem o tym, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Wikiprojekt, rok obrzędowy z Wikipedią, który robimy wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Warszawie, założył Wikiprojekt i właśnie w tej przestrzeni Wikiprojektów na Wikipedii Visual Editor jeszcze nie działa. No i trwa dyskusja, jeśli ktoś by chciał wyrazić swoją opinię, czy warto tam włączyć. Większość głosów już jest za. Także bardzo się cieszę, czekamy na to włączenie, no bo ci nowi edytorzy jednak wolą zaczynać od Visual Editora, bo jest bardziej intuicyjny, ale sporo osób mówi, że jak tylko troszeczkę tych podstaw już ogarną i chcą coś bardziej skomplikowanego zrobić, przechodzą do Wikikodu i wtedy się go szybciej są w stanie nauczyć, bo już mają pierwsze kroki za sobą. No dobrze, ale powiedz, jak są chętni ludzie, którzy przychodzą na, na, te, na, te spotka na, na to spotkanie? Czy, czy oni są już bardziej zaawansowani, czy zupełnie od zera się uczą? To są osoby zupełnie nowe. Tutaj jeden z uczestników kiedyś coś tam edytował, ale na zasadzie poprawiania istniejącego artykułu, więc tak naprawdę, tak naprawdę uczy się też razem z nami od początku. Użytkownicy są nowi, Tworzyli nowe swoje konta, których bo wcześniej ich nie posiadali. No i praca polega troszeczkę na takim eksperymentowaniu. Oni, oni Staramy się dać im pewną swobodę. Oni sami wybierają temat, na, te, na jaki chcieliby pisać. E, sami zastanawiają się nad formą, natomiast my po prostu tak trochę doglądamy. E, odpowiadamy na pytania, podpowiadamy coś, ale staramy się ich tak nie... Nie, nie narzucać im, no bo to, to, to jest pewna jednak wolność tej formy. No i uważam, że takie samodzielne poznawanie Wikipedii i uczenie się, i eksperymentowanie jest częścią tej frajdy właśnie z tworzeniem. Mm -hmm, mm -hmm. No niewątpliwie, a czy przy okazji zahaczacie o projekty siostrzane, o commons przynajmniej? E, commons oczywiście, dlatego że jednym z pierwszych pytań na no już jest zawsze kwestia, jak wstawić zdjęcie zwykle chcą wstawić po prostu zdjęcie, które znaleźli na jakiejś innej stronie internetowej, Aha. dlatego trzeba po prostu wytłumaczyć, na czym polega idea wolnych licencji, praw autorskich i że to nie jest tak, że po prostu można sobie wziąć zdjęcie i je wstawić gdzieś tam z internetu. Więc przedstawienie i wyjaśnienie w sposób jasny idei wolnych licencji to jest jedna z podstawowych rzeczy, które trzeba wytłumaczyć. Tutaj Natalia dzisiaj... Troszeczkę na ten temat opowiadała w czasie wprowadzenia, które mieliśmy na początku. No i w wielu słowach, Natalia, udało Ci się opowiedzieć o wolnych licencjach? Jak wiadomo, ja raczej wszystko, o czym mówię, mówię w słowach raczej wielu niż, niż niewielu. A wolne licencje to jest temat bardzo szeroki. Natomiast starałam się mówić w miarę zwięźle, dlatego, że meandr praw autorskich, mają to do siebie, że one potrafią troszeczkę onieśmielać nowych użytkowników, którzy przyszli sobie po prostu napisać hasło, a to się okazuje, że jakiś creative commons, jakaś domena publiczna, jakieś 70 lat po śmierci i to wszystko jest bardzo złożone, dlatego myślę, że na początek lepiej to podawać w takich małych porcjach zgrabnych, czyli czym ogólnie są wolne licencje i po co. Mhm. Natalia, tak może, nie wiem, zbijając ten twój argument mówienia wieloma słowami, z tego, co się orientuje, ostatnio w Gdańsku mówienie o wolnych licencjach to była znaczna część dwudniowego szkolenia w Europejskim Centrum Solidarności. Tak, ale musimy pamiętać, że szkolenie w Europejskim Centrum Solidarności miało dosyć konkretny profil. To nie było szkolenie dla nowicjuszy, którzy mają zacząć tworzyć hasła, tylko to było konkretne spotkanie z konkretnymi ludźmi na konkretny temat, no i tam wolne licencje było ważniejsze. Zdecydowanie, ale, ale można o wolnych licencjach mówić w jeszcze większej ilości słów niż. No to jest wierzę, temat, wierzę, wierzę. temat duży i trudny taki do, do szybkiego opanowania, ale na szczęście są te wolne licencje Creative Commons, które jednak dużo ułatwiają, bo można by było przecież każdemu mówić, że każdy może sobie sam wymyślić własną licencję, ale wtedy byśmy mieli dopiero bałagan, nie? My przynieśliśmy ze sobą materiały stowarzyszenia, czyli m.in. Anatomię Wolnych Licencji, przynieśliśmy broszurę o stowarzyszeniu i o o jego projektach i też o edytowaniu, więc zostawimy pewnie uczestników z tymi materiałami, żeby mogli się dowiedzieć trochę więcej później. Ufundowaliśmy też nagrodę, książkę, ponieważ chcielibyśmy uczestników tak troszeczkę zmotywować do, do pracy i wzbudzić w nich takiego ducha współzawodnictwa, więc, więc postanowiliśmy, że osoba, która jakoś tak najbardziej się wyróżni aktywnością i najwięcej napisze i będzie najciężej pracować, Otrzyma książkę na temat relacji polsko-białoruskich. No, fantastycznie. Po polsku czy po białorusku? E, po polsku. Aha. Dobrze. I, czy mo można Was gdzieś zobaczyć, na Commons, na przykład, albo na Facebooku, albo gdzie? E... Pojawiło się jedno, mało atrakcyjne ze względu na oświetlenie i, i warunki zdjęcia na profilu stowarzyszenia, robione co więcej komórką, nikt nie ma ze sobą poważnego sprzętu fotograficznego, więc nie będzie pewnie jakiegoś fajnego... No, postaramy, się, postaramy się zrobić kilka zdjęć, jak wyjdą to, to zobaczymy, ale, ale, ale będą zdjęcia. No, ja... Pewnie coś się też pojawi na blogu stowarzyszenia, jakaś mm -hmm. krótka relacja, jeżeli mm -hmm. mi się uda Tomka tutaj jakoś zachęcić do, do opublikowania. Dobrze, to dziękujemy w takim razie, nie przeszkadzamy, nie zajmujemy więcej czasu. Chyba, że jeszcze chcecie o czymś powiedzieć. Nie, myślę, że wszystko od no, nas. dziękujemy bardzo. Fajnie, dzięki za połączenie w takim razie, że poświęciliście swoją przerwę troszeczkę, żeby się z nami spotkać. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dziękuję wam bardzo. Do Cześć. To, był, Cześć. to była Natalia, nasza rzecznik prasowa albo szefowa biura, nie wiem bardzo ona... Szefowa biura prasowego, rzecznikiem prasowym jest Krzysztof Małocki. No właśnie. I, I Tomasz Bladyniec, który prowadzi te spotkanie, to spotkanie w Poznaniu. Fantastyczny przykład próby zachowania języka wymierającego. Znowu, znowu zaczynam żałować, że nie udało mi się uruchomić współpracy z instytucjami kaszubskimi i To jest pomysł, do którego w swojej głowie wracam i, i pewnie chciałbym wrócić tak na serio. No masz blisko dosyć, masz blisko. No teraz mam blisko, tak. Ja byłem ostatnio właśnie w Pucku, znaczy ostatnio kilka tygodni temu i rzeczywiście tam też spotkałem takie wspomnienia z dzieciństwa, bo moja babcia wyszywała te wzorki kaszubskie. Samo miasto Puck jest takim niezwykłym miejscem, bo jest takim trochę, to jest to, to jest na Kaszubach, więc to, to jest kaszubskim można powiedzieć miastem chyba. No i, i rzeczywiście ta społeczność dosyć intensywnie funkcjonuje, istnieje. Trudno chyba powiedzieć, żeby wymierała. Nie, zdecydowanie no są media w języku kaszywskim no radio, które nadaje, przynajmniej pasma audycji w języku lokalnym zespoły, które śpiewają, twórcy, którzy tworzą. Jednak tej aktywności powiedzmy takiej wikipedyjnej jest, jest no tak. tak naprawdę niewiele. No, kaszubskojęzyczna Wikipedia. Nie ma zbyt wielu haseł. Słucham? Nie ma zbyt wielu haseł chyba. No nie, to jest taka dosyć fajnie przestarzała strona główna, gdzie tak naprawdę nie można się nawet łatwo doczytać tej liczby artykułów. To jest niecałe pięć tysięcy wpisów. To jest 4585 artykułów. Mm -hmm, mm -hmm. No ale nie jest, to, nie jest to taki język jak Wilamowicki na przykład, Kaszubski, prawda, gdzie już właściwie no, kłopot będzie chyba, żeby, żeby ten język przetrwał w jednej wiosce tylko. Też mamy taki projekt Wilamowice. Próbowaliśmy utrwalić kilka, znaczy słownik wyrazów wypowiadanych. Też mamy te nagrania. Aha. Język ginie i, i fajnie, że dzięki Wikipedii można go jakoś jeszcze zachować przez jakiś czas przynajmniej. No Nie wiem, białoruski rzeczywiście jest ginącym też językiem to duże państwo przecież, nie? Tylko tam... o, trzeba było oczywiście zapytać o to Tomka, ale no gdzieś tam pod naporem, pod naporem języka rosyjskiego. Takiej dominacji przez wiele lat. Tak, Ona. tak, tak. To jest, to jest to jest sprawa ginąca. Zresztą z, ze studiów w Stoku pamiętam, że. E, no nie wiem, opozycyjne radia nadające w języku białoruskim na przykład nadawały z terenu Polski. Mhm. No chyba nadal nadają. Tak. Nie wiem powiedzieć. jak teraz, bo studiowałem tam ładnych już kilkanaście lat temu, ale wtedy wtedy tak to wyglądało. Mhm. Dobrze, no to z takiej troszkę dygresji mieliśmy na temat tego szkolenia białoruskich wikipedystów, można powiedzieć bardziej chyba. Mhm. Ale mamy drugi temat, który spowodował sporo komentarzy i zamieszania. Wikimedia kontra... NSA, czyli jak to się... National ma... Security Agency, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest taka agencja, która wszystkich i wszystko podsłuchuje. Ogólnie... No bo ma taką możliwość, bo ma taką możliwość, znaczy nie może podsłuchiwać wszystkiego i wszystkich. Ona ma uprawnienia na mocy ustawy FAA, tam znowelizowanej ostatnio, do podsłuchiwania komunikacji Zagranicznej, międzynarodowej. No To się wzięło chyba po zamachu w 2000. No między innymi, między innymi oczywiście. Z tym, że obywatele i jednostki i podmioty amerykańskie są lepiej chronione przed, przed podsłuchami właśnie systemem prawnym. Mhm. Zasiana zawsze przede wszystkim podsłuchuje komunikację międzynarodową. No co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas to, że skoro wszystkie serwery fundacji mieszczą się w Stanach Zjednoczonych, to każda edycja w Wikipedii jest przez amerykańską sieć przepuszczana i na szczeblu infrastruktury sieciowej już tej najwyższego poziomu, nie na poziomie zwykłego kabla operatora internetowego, który dochodzi do nas do domu, ale na poziomie tych największych kabli grubych jak ludzka ręka, ta komunikacja jest wyłapywana, przechwytywana, analizowana. Jak stwierdził Tomek Ganicz w wywiadzie dla jednego z portali internetowych, może to na przykład oznaczać, że nie wiem, dokonując jakiejś edycji w newralgicznym haśle, które, która nie podoba się Stanom Zjednoczonym, może ci zostać po prostu odmówiona wiza do Stanów. No, bo nie, muszą, tak, nie muszą podawać przecież dlaczego i, i w ogóle możesz się dowiedzieć o tym dopiero na lotnisku no to, w Stanach. To jest przykład wydumany, ale jak najbardziej realny, jeżeli bierzemy pod uwagę, że NSA przechwytuje, przechwytuje komunikację non całą, tak? Może, może przechwytywać i analizować komunikację całą. Jaki to jest skomplikowany proces logistyczny, podsłuchiwanie na, na szczeblu całej sieci, to mogę sobie tylko wyobrazić. No ale technologia pewnie tutaj pomaga, przecież to wystarczy wyłapać jakieś tam słowa, to znaczy nie wiem, czy wystarczy, ale tak to no, pewnie co jest robione. w przypadku robione. komunikacji szyfrowanej, co w przypadku bezpiecznych, teoretycznie bezpiecznych połączeń z serwerami typu HTTPS, jak to jest łamane? No. Tak naprawdę bardzo duża część tego pozwu przeciwko NSA jest oparta o to, że nie powinno się podsłuchiwać obywateli USA. Zaś podsłuchując no na szczeblu całej infrastruktury cały ruch w, w Stanach Zjednoczonych, podsłuchuje się również obywateli USA, którzy, którzy ustawowo są chronieni lepiej niż niż komunikacja międzynarodowa. No tak, ale do kogo się zwrócić ma właśnie międzynarodowa społeczność, skoro nie ma takiego sądu międzynarodowego. Właściwie? No nie ma takiego międzynarodowego sądu, a NSA jako organ podsłuchujący jest organizacją amerykańską, rządową amerykańską, więc Wikimedia Foundation razem z ośmioma innymi sygnatariuszami tego pozwu pozwała właśnie NSA, pozwała prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, pozwała kilku funkcjonariuszy właśnie, właśnie w, celu, w celu tego, żeby, żeby zatrzymać bezprawną inwigilację, żeby, żeby pozwolić ludziom, jak sami twierdzą, jak sami mówią, jak sama fundacja mówi, żeby pozwolić ludziom na wolność edytowania bez oglądania się za ramię, chociażby no wirtualnie, właśnie. czy ktoś tego nie przechwyci i nie wykorzysta przeciwko nam. I czy te pozywające instytucje to są te, które właśnie na tym slajdzie się pojawiają? Czyli Facebook, nie, nie, Yahoo? Nie, nie, nie, Slajd ujawniony, z, z, ujawniony na 21 tam pierwszej stronie pozwu. slajd, pokazuje logotypy kilku serwisów internetowych. Znaczy, to jest, to jest stwierdzenie, jesteśmy zainteresowani protokołem HTTP jako NSA. Dlaczego jesteśmy zainteresowani tym? Dlatego, że większość komunikacji zwykłych ludzi, internautów realizowana jest za pośrednictwem tego protokołu. I tutaj są logotypy Facebooka, Yahoo, Twittera, MySpacea, Google, Gmaila, CNN-u, Mail.ru, co ciekawe, no i Wikipedii. I to powiedzmy był taki najsilniejszy przyczynek do tego, żeby pozew złożyć. Pozew złożył, żadna, żadna z tych instytucji, które na tym slajdzie NSA jest wymieniona, nie złożyła pozwu, bo sygnatariuszami tego pozwu jest Wikimedia Foundation, no i z organizacji takich bardziej znanych, Human Rights Watch, czyli organizacja zajmująca się no, kwestiami przestrzegania praw, praw obywatelskich, czy Amnesty International USA. Mhm. No więc pozew zbiorowy właściwie można powiedzieć, ale taki zbiorowo-organizacyjny, tak? dziewięciu Czy... instytucji, z których, z których Wikipedia jest no, taką bardzo rozpoznawalną marką. No, pamiętamy, że Wikipedia wywołała troszeczkę zamieszania, gdy w proteście przed, przeciwko wprowadzeniu ustawodawstwa SOPA, PIPa w Stanach Zjednoczonych, czyli, czyli właśnie dotyczących no, piractwa internetowego na przykład, takich dosyć zagęszczających kontrolę nad komunikacją internetową, dokonała wyłączenia, zaciemnienia swojej, swojej, swojej strony głównej na, na jeden dzień. No to pokazało, że Wikipedia jest takim, taką marką, z którą no warto się liczyć. Tak? No tak, niby nic, wydaje się, że co wyłączenie strony, tak? ale jednak spowodowało wiele. No na jeden dzień. tam Wtedy pamiętam, że protestowało bardzo dużo instytucji, bardzo dużo organizacji, nawet protestowały osoby i organizacje, którym te ustawy mogły pomóc, których te ustawy miały chronić. Ja pamiętam, że w proteście zablokował swoją stronę na jeden ten sam dzień David Bowie. Mhm. No ale to wszystko to właściwie wiemy dzięki temu, dzięki działalności Snowdena, zdaje się, prawda, bo tak to byśmy dalej tak, o tym tak, nie wiedzieli. Tak, ten, znowu wracamy do tego slajdu. No, jest, to, jest, to jest konsekwencja tego, że no troszeczkę materiału właśnie chociażby ten slajd, chociaż wszystko w Pozwie się nie pojawia. No, to Tak, ale, ale właśnie no dzięki, bo tak to byśmy w ogóle o tym nie wiedzieli pewnie i dalej byśmy żyli sobie w słodkiej nieświadomości i być może kolejne działania y, zostanie powołana jakaś inna jednostka, o której już w ogóle nic, nikt się nie dowie no. mm -hmm. dopóki, dopóki nie pojawi się ktoś kto nie, nie postanowi ujawnić działalności takiej no Na blogu fundacji jest, jest wpis, który, który o tym mówi jest również wersja polska którą przygotowałem można, można sobie na ten temat poczytać. Pojawiły się również wzmianki w polskich, polskich mediach, również w polskich mediach internetowych. Krzysiek Machocki dzielnie zamieszcza to wszystko pod linkiem Wikipedia w mediach. Mm -hmm. No to będziemy na pewno śledzić, bo to będzie coraz głośniejsza, wydaje mi się, sprawa. Kilka dni minęło, ale tłumaczenia i artykuły pojawiły się w wielu. No pozew został złożony 10 marca, czyli kiedy? Cztery dni temu. Mhm, Na no wtorek. Mhm. I, I już jest duży odzew, już właściwie wszystkie media główne o tym piszą. No i, i ciekawe, kiedy ten proces się rozpocznie i co, jakie będą skutki, bo to, to naprawdę może być ciekawe. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to już tablica ogłoszeń. W tablic na tablicy ogłoszeń można przeczytać informacje z wczoraj, że zakończyły się wybory do Komitetu Arbitrażowego. Jesteś między innymi w tym komitecie. Mówiliśmy o tym więcej w zeszłym tygodniu. No w... Wybory takie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dynamiczne, Ciekawie, wyglądało, ciekawie wyglądał proces głosowania. W sensie że szybko, tak? Trwały te wybory czy? Nie, czy znaczy wybory trwały tyle samo co, co zawsze, czyli 5 dni zbieranie kandydatów i 7 dni samogłosowania, ale ale no dynamika na, powiedzmy na pierwszych 5 miejscach, gdzie, gdzie każdy, z, każdy z kandydatów dostał około 50 głosów netto poparcia i nagła przepaść między 47 a 26 głosów nagle mhm. z piątego miejsca na, na, na szóste w, na liście kandydatów. No dobrze, w każdym razie już po wyborach to była jedna informacja z tablicy ogłoszeń. 11 marca nowo utworzony artykuł no, Wikiprojekt Malta zaprasza zainteresowanych do edytowania. I z 10 marca właśnie to, o czym mówiliśmy, to znaczy nie, też 10 marca, ale nie to, o czym już mówiliśmy, czyli dyskusja nad włączeniem Visual Editora w przestrzeni nazw projekt, bo to nie dotyczy tylko tego naszego projektu, w którym zaczęliśmy edytować. I nasi kursanci czy, czy nowicjusze, których prowadzimy, zaczęli edytować Wikipedię. Ale będzie dotyczyć ta zmiana ewentualna wszystkich, całej przestrzeni Wikiprojekt, czyli wszystkich Wikiprojektów, które są w Wikipedii. No i właśnie też się zdziwiłem, że dosyć dużo głosów jest w tej dyskusji. 16 w tej chwili jest za przeciw, nie widzę żadnego głosu, chociaż trwa dyskusja, żeby było można porozmawiać też o jakichś argumentach w przeciw. przeciw. Uh -huh. Ale właściwie wszyscy rzeczywiście są za. Ciekawe, jak to teraz będzie formalnie wyglądać, jak długo musimy czekać na na koniec tej dyskusji, kto ją zamknie, podsumuje i... No, no na pewno powinien zadziałać stary, sprawdzony, dobry y, sposób, konsensus, tak? Jeżeli stwierdzimy, że y, no, od wtorku, no, od wtorku to jest troszeczkę niedużo czasu, troszkę tak? Troszkę za krótko. Mhm. Y, y, przez 4-5 dni zbieranie, zbieranie głosów jest, jest poparcie, no ale... Dobrze by było, żeby, żeby to poparcie powiedzmy tego poparcia nikt nie zakwestionował. Na przykład coś, coś takiego pewna, pewna, pewna analogia, użytkownik Tufor dostał ostatnio uprawnienia globalnego rollbackera na, na, na wszystkich Wiki, złożył wniosek na meta i ma prawo do szybkiego rewertu teraz na wszystkich projektach Wikimedia, walcząc mhm. z wandalizmem. Ale tam na przykład jest zapis o tym, że jakkolwiek naturalny, jakkolwiek oczywisty kandydat by nie był, to nie będzie łamana zasada co najmniej pięciu dni na dyskusję. No słusznie. Ja nie wiem, czy pięć dni to jest wystarczająco czasu, no ale. Bo, bo to chodzi... Myślę, że tydzień do dwóch tygodni to jest, to jest bardzo sensowny czas, kiedy dyskusja może okrzepnąć, gdzie mogą pojawić się pewne merytoryczne głosy przeciw albo uwagi, jakieś kwestie do dopracowania. tydzień do dwóch tygodni to jest taki bardzo naturalny czas. Akurat przypomniałeś Tufora, czyli tę, tę osobę 16, która tutaj się wypowiedziała za. No, A tak, rzeczywiście. Pisze, że nie ma głosów sprzeciwu, zmiana nie jest jedną z tych kontrowersyjnych. Myślę, że można już działać. No, ale żeby nie zostać znowu posądzonymi o, to, o szybkie palce, no to niech upłynie ten tydzień chociażby, żeby, no żeby tak, tak. złożyć wniosek w, w serwisie Fabrykator, który zastąpił nam Bugzilla mm -hmm. do zgłaszania błędów i do zgłaszania próśb z projektów Wikimedia. No to liczymy na, na ten tydzień powiedzmy do wtorku i potem może już coś zacznie działać. My na razie właściwie nic nie robimy, tylko jest tak, że, że ktoś kto właśnie chce coś, ma chwilę czasu, chce coś zrobić, umieścić informacje, bo niedługo wybieramy się do różnych miejsc w Polsce w czasie świąt wielkanocnych i będziemy... Wtedy bardzo intensywnie edytować Wikipedię, zapewne w trakcie tych, tych wyjazdów. No, chcemy już mieć tą możliwość, żeby ten Wikiprojekt właśnie edytować przy pomocy Visual Editora. Prawdopodobnie, tak jak tutaj większość Wikipedystów wskazuje, jeśli ktoś będzie chciał coś bardziej skomplikowanego zrobić, to, to użyje Wikikodu i będzie miał dzięki temu okazję, żeby się dowiedzieć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Nie ma głosów przeciw, jest tylko krótka dyskusja, tak się ludzie zastanawiają, co mogłoby być przeciwko, ale chyba nie ma takiego pomysłu. Jest tylko zastrzeżenie, żeby oczywiście były oba przyciski dostępne, a nie tylko no Zdecydowanie, Visual ja Visual Editora nie umiem po prostu E, tam nie umiesz, po prostu nie próbowałeś go i, i myślę, że. Tak, to, tak, no przypominasz mi o Einsteina, tak? <grym> Czy umiesz grać na skrzypcach? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. <grym> no właśnie. <grym> Dobre. Mhm. Ale w każdym razie spróbuj kiedyś, jak będziesz kogoś uczył, to naprawdę łatwiej jest zachęcić kogoś, ucząc w ten sposób, bo on może naprawdę szybko zobaczyć swoje zmiany. No bo bałem się, bałem się tego szkolenia w nowych edytorów w ECS-ie właśnie, bo w końców nie przeprowadziliśmy praktycznego warsztatu z edytowania, bo to była jednak końcówka dwudniowej sesji, to już ludzie byli troszeczkę wymęczeni. A ja naprawdę się bałem, jak to poprowadzić, bez, bez uciekania się zbyt często do Visual Editora, którego tak naprawdę mało znam. Mhm, mm mm -hmm. Rozumiem. Zachowawczo tutaj postępujesz jednym słowem. Nie chcesz. Jesteś oporny na, na nowe nowinki w Wikipedii. Tak, jako si szpak już. Tak. <laughs> Nie no, ale to zrozumiałe, jeśli już opanowałeś do perfekcji kod no to. No znaczy rzeczywiście... nie, nie demonizuje, to jest świetne narzędzie dla nowych, to jest naprawdę świetne narzędzie dla nowych, ale ja ze swoich starych przyzwyczajeń nie no, mogę no Tak, tak, no oczywiście, no jeśli ktoś, wiesz, no, po prostu wiadomo, że nawyk jest drugą naturą człowieka, nie, także to, to na pewno trudno, ale fajnie, że, że właśnie twórcy tego narzędzia jednak myślą o użytkownikach, którzy edytowali przez Wikicode i tak jak mówił Tomek tutaj, że podpowiedzi są w trakcie, jak wpisujesz fragment kodu w Visual Editorze, to ci podpowiada, pewnie chcesz zrobić to. I tak, to... tak. Zaczynasz, zaczynasz wpisywać no. link, to, to, to system ci podpowie. Tak jak w silniku wyszukiwawczym już to jest ujęte. System ci podpowie, jakie, jakie hasła istnieją, jakie artykuły istnieją. No to bardzo miłe chyba dla, dla tych, którzy właśnie próbują uczyć kogoś edytor, edytowania tak, Wikipedii tak. w ten sposób, bo, bo szybko mogą trafić na to, co chcieli zrobić do Wizual Editora. No to chyba wszystkie informacje. Z... Aha, jeszcze jest informacja o zakończonym głosowaniu w sprawie przyznawania uprawnień. Użytkownik Paweł Ziemian 10 marca dołączył do grona administratorów polskojęzycznej Wikipedii za przyznaniem. Głośnym poparciu. Tak, jed... jednomyślnym poparciu. Jednomyślny e, za przyznaniem uprawnień odnośnie 109 głosów, także mm, wstrzymało się zero i przeciw było 0. Witamy na pokładzie administratorów. To jest taki wyższy pokład, ja nawet tam nie zaglądam, że nie wiem, co tam się dzieje. I, i Znowu administ... coś, co powiedziałem w ECS-ie. Gdzieś tam istnieje ten mit administratora. No jest, jest. Jako administratora wielka nazwa, a tak naprawdę symbolem administratora jest mop, bo administrator ma po prostu sprzątać. No. Dokładnie. sześć mhm. dodatkowych uprawnień, a właściwie trzy dodatkowe uprawnienia i ich odwrócenie, czyli to... skasowanie hasła, a więc jego również przywrócenie, zablokowanie i odblokowanie użytkownika, zabezpieczenie, odbezpieczenie hasła i to się stosuje w określonych przypadkach. No tak, ale im więcej mamy administratorów, tym więcej możemy mieć haseł w Wikipedii, bo, bo w sumie to właśnie to są osoby, które tak jak mówisz sprzątają. Obecnie jest 121 administratorów i, i, i trudno jest zapanować nad milionem haseł w takim gronie. No nie tylko oni to robią oczywiście, ale mają większe uprawnienia, także no tutaj często ludzie się pytają, dlaczego nie ma więcej haseł, dlaczego nie rozszerzymy tego pojęcia ency o, o jakieś nowe obszary. No, myślę, że to jest główny powód, ponieważ no, ktoś musi to obsługiwać, ktoś musi to obsługiwać, a nie mamy zbyt wielu rąk. Właściwie nie tylko, właściwie może cały czas gdzieś tam pokutuje mit tego, że Wikipedię tworzy jakiś zespół redakcyjny, że treści muszą zostać zaaprobowane. Tak? Gdzieś na, na stronie próśby do administratorów pojawiła się prośba o przywrócenie hasła do wersji zaakceptowanej mm. przez Wikipedię. No ale nie ma czegoś takiego jak wersja zaakceptowana mm, przez Wikipedię, nie ma czegoś takiego jak zespół redakcyjny, nie ma czegoś takiego jak proces dopuszczania treści do, do publikacji. Tak, Cały czas się... gdzieś tam pokutujemy jako, jako pracownicy korporacji, którzy piszą hasła. No bo, no bo ludzie przyzwyczajają się do schematów i, i tak są w stanie postrzegać rzeczywistość, jak, jaką znają i, i trzeba to do, no, do czegoś porównywać. Internet, z internetu czytelnictwa już dosyć dawno przeszliśmy do internetu tak. uczestnictwa, czyli do tej sieci Web 2.0. No i powinna być troszeczkę większa świadomość no tego. To tego, tego jakieś... No to pokaż mi jak... Odpowiadam na maile w systemie OTRS, tak, które no. dalej pokazują, że, że ludzie nie wiedzą, że sami mogą coś dodać. No ale to Wikipedia, Wikipedia, projekty siostrzane i parę powiedzmy innych projektów zbudowanych na, na, na tym właśnie oprogramowaniu MediaWiki, no to jednak jest tylko garstka z, tak naprawdę stron, które można edytować w internecie. Większość to są tylko do czytania, zresztą tak postępują czytelnicy, odbiorcy. No stron. ale wiesz, możliwość komentowania czegokolwiek w serwisie newsowym, w serwisie prasowym, możliwość tweetowania, możliwość ładowania zdjęć na Instagram, możliwość publikowania coś w Google Plus w Facebooku. To, to, to już są przyzwyczajenia internautów. Mhm. Więc dlaczego nie Wikipedia? No tak, no tak. Zwłaszcza, że to jest chyba pierwszy taki serwis społecznościowy, który powstał w ten sposób. Jeden, jeden, jeden z pierwszych przejawów sieci Web 2.0. No, nie, nie nazwałbym tego projektem społecznościowym, a raczej wspólnym projektem tworzenia wiedzy. Może to słowo encyklopedia troszeczkę ludzi odstrasza od, od, mm -hmm. od pojmowania tego jako czegoś, co każdy może edytować. Jak mówi Krzysztof Machocki, ten najważniejszy przycisk w Wikipedii przycisk edytuj. W internecie. Się gdzieś chowa w internecie. W najważniejszy przycisk w internecie. Fajne to hasło rzeczywiście. Dobrze, to już tablicę ogłoszeń mamy za sobą. Jeszcze bym zerknął do kroniki polskojęzycznej Wikipedii, bo coś takiego właśnie Natalia zaczęła tworzyć. No niestety dopiero jutro uzyskamy informacje o tym, co pojawiło się w ostatnim tygodniu. No ale możemy no, zajrzeć. To jest na ostatnie spotkanie zarządu na przykład. No właśnie, można tam jak najbardziej śledzić, ale możemy zajrzeć, czy tutaj jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć. Ale tutaj nie, to nie jest ten link chyba. jakiś. A nie, jest 2014 i koniec. To ja chyba zły link jakiś znalazłem. No nic, to później dodam w takim razie... Do, do naszych notatek przypomnę, że na stronie nowiny.podcasty.info można znaleźć notatki do każdej audycji i każdą sobie pobrać, odsłuchać w dowolnym, wybranym czasie. No, ze spotkania zarządu, ostatniego, no to jest, jest właśnie Dzień Białoruski Wikipedii w Poznaniu, który się pojawił, który został uznany jako przyjęty jako Wiki Warsztat. Z racji tego, że on najpierw zaistniał jako, jako wniosek jako wikigrant, a że wy, wykroczył poza ramy wikigrantów, no to został przesunięty do zarządu. E, powstał, jest zaakceptowany regulamin projektu wiki lubi przyrodę, czyli, czyli zmiany po wiki lubi zabytki. Aha, aha. Teraz fotografujemy okazy przyrodnicze. No i, i to... w ramach wolnych wniosków mhm. padła sugestia tego, żeby wznowić nagrodę pro Wikimedia. Co to była za nagroda? Opowiedz krótko. Była to nagroda przyznana raz w 2010 roku. Była to nagroda przyznawana instytucjom zewnętrznym za wkład w, w wolne treści, w wolną edukację, w otwarte projekty. Teraz w aktualnej formule pomysł jest taki, żeby była to nagroda dla wolontariuszy i projektów organizowanych przez stowarzyszenie i żeby to Głównie osoby z zewnątrz, spoza stowarzyszenia, żeby zapewnić obiektywność, oceniały kandydatury i wyłaniały laureatów. Mm -hmm. No Jest pomysł, żeby to byli przedstawiciele świata wolnych mediów, wolnej kultury, żeby były to instytucje, czy to rządowe, czy to rządowe, właśnie związane z kulturą również. Na razie jest to, że tak powiem, pomysł się gotuje. Mm -hmm. A ostatnia była w 2010 roku, tak? Ostatnia i jedyna sobie. tak naprawdę. Jest pomysł, żeby to było już coś bardziej cyklicznego. Jest pomysł, żeby, żeby nagrody rozdać na konferencji Wikimedia Polska w Gdańsku. A, czyli to szybki taki konkurs był, to znaczy konkurs, taka nagroda szybko zorganizowana. Fajnie, bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że właśnie to zaangażowanie instytucji kultury byłoby takim ciekawym elementem, bo przecież... No, zamiast nagradzać, mhm. zamiast my nagradzać projekty i inicjatywy, instytucje zewnętrzne, jak na przykład wtedy Kancelaria Prezydenta, która swoje treści udostępniła na licencji, na wolnej licencji, to właśnie teraz podmioty zewnętrzne, głównie zewnętrzne, bo w, w kapitule nagrody ma zasiadać jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Wikimedia Polska, no ale to głównie przedstawiciele świata zewnętrznego będą oceniać nasze stowarzyszeniowe projekty i, i mówić o tym, który jest bardzo wartościowy, który, który zasługuje na nagrodę. Mm -hmm. Szkoda, że nie mamy dzisiaj Krzyśka z nami, bo o szkoleniu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu by nam opowiedział. Musimy temat przełożyć na następne, na następne spotkanie. Tak samo jak chyba Wikipedia, Wikimedia. Tak. tak, chyba to też musimy oddalić. I to już chyba wszystko w takim razie na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy, o czym powinniśmy powiedzieć w nowinach. Nie, no z bieżących, z bieżących rzeczy to chyba wszystko. No właśnie, to w takim razie bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na stronę nowiny.podcasty.info do pobierania audycji, które pojawiają się jak tylko, jak tylko je nagrywamy. Słuchać nas można w coraz większej liczbie stacji, także... Nawet nie będę wymieniał w tej chwili, także to jest też fajna wiadomość. Jedna z tych stacji uzyskała ostatnio koncesję na nadawanie na fm w Warszawie, także gratulujemy, cieszymy się z nimi również. No to co, kończymy w takim razie. Był ze mną Wojciech Pędzich z Gdańska, dziękuję Ci bardzo za udział. Dziękuję bardzo. Marek Mazurkiewicz jest chory, pewnie leży w łóżku i słucha. Być może nas pozdrawiamy Cię Marku, zdrowiej szybko. Ja nazywam się Borys Kozielski i do usłyszenia za tydzień.